Witamy Was bardzo serdecznie po długiej przerwie w podcaście 12 blogu konsolowiec.pl. Z tej strony standardowo oczywiście witam Was Filip, witam Was Tomek, witam, e, witam Was Piotrek, witam, witam oraz nowy członek załogi konsolowca Mateusz. Hej. E, no dobra, no i na początek oczywiście bardzo przepraszamy za kilkumiesięczną przerwę w podcastach. Nie no, mi a e... miesięczną już nie przesadzaj równo Ró tak miesiąc. Okay. Równo miesiąc. No dobra, no to dramatycznie zabrzmiało, ale przepraszamy. Poprawimy się na przyszłość i. Nie no, żeby przyszłość... nie było tak, że się leniliśmy, po prostu chyba widzicie, że. Że, że, że, że, trochę, że blok trochę zmienił wygląd, więc myślę, że jesteśmy usprawiedliwieni, bo troszkę tej pracy jednak było. Jeszcze nie, nie wszystko gra jak należy, ale, ale pracujemy, żeby, żeby było fajnie. No tak więc y zmiana strony, nowy wygląd, nowe podcasty i. No i lecimy. Na początek pomówimy o kontrolerach ruchu, czyli o kinekcie, o mówie i o wszystkim, co jest z tym związane. Tak więc na początek, Tomek, może zaprezentuj. No zaprezentuj. Ostatnio było troszkę wiadomości na temat Kinecta i, i, i mowa. Pojawił się filmik z obsługi Heavy Rain na przykład pomocy pojawiły się roze, roze, rozebrane zdjęcia Kinecta na których tam niewiele widać, ale, ale myślę, że, że fajnie wygląda ośrodka, nie wiem, co na ten temat myślicie. No cóż, no, według mnie ruchu troszkę przejmują teraz apałeczkę i myślę, że twórcy nie skupią się już na grafice, tylko na, na dopieszczeniu tych, tych wszystkich ruchów, a kocich itd., itd. Więc, no nie wiem, moje zdanie jest takie, że jednak jednak ta grafika chyba jednak powinna być dalej rozwijana niż taki niż, nekty niż, niż i, i Move. To jest fajna sprawa, ale co za dużo to nie niezdrowo. Tak jest moje zdanie. No. no dobra, to może Mateusz powiedz, co ty sądzisz na temat Kinecta, na temat Mówy? Jak dla mnie Kinect jest trochę za drogi. Jak prawie ile to na polskie będzie chyba, prawie tyle ile kosztuje nowy Arcade, czyli po prostu jakbyśmy kupowali nową konsolę, a tak naprawdę jak to grać? Na siedząco się nie da, trzeba na stojąco biegać. To trochę chory pomysł, jak dla mnie. No ten kinek troszkę Móżem może być. Bo... No, no mów, mów, mów. moje mów tylko, bo mamy te wszystkie i już raczej wykorzystamy ten pomysł. Już nieraz było wykorzystywane takie kontrole jak różdżki i tak dalej. No właśnie, taka zżynka trochę z sył się może okazać, że jednak Sony poszło w dobrą stronę, bo ja też jakoś nie, nie widzę, żeby stać przed telewizorem i robić się idiotę, tak jak ci, ci ocipa na konferencję E3 Microsoftu, jeszcze za 600 zł. A Piotrek jeszcze wspomniał mhm. przed nagraniem podcastu o bardzo ciekawej rzeczy, którą Kinect ma rozpoznawać. Piotrek, może... Tak, tak, mianowicie chodzi o to, że Kinect ma rozpoznawać amerykański język migowy, tylko że no, jest do tego pewne zastosowanie. Wiadomo, że koleż, który jest głuchą niemy, nie powie sobie Xbox Pauls, albo coś w tym stylu, e, także patent całkiem fajny, tylko zastanawiam się jak to będzie wyglądało w działaniu, no bo już widzieliśmy różne dziwne filmy związane z Kinectem, widzieliśmy te lagi, które ma Kinectem, mimo że ludzie mówią, że to się łatwo da wyeliminować, to czas płynie, a te lagi dalej są, więc no, jeżeli ta technologia będzie dopracowała, to fajnie, bo jest to na pewno krok naprzód dla graczy, którzy jakby nie mają możliwości w pełni tutaj interakcji z tym Kinectem, do tej pory po prostu był padzik i tyle. No ale mówię, trzeba zobaczyć to w praniu. Ja języka migowego nie umiem, tym bardziej amerykańskiego i trzeba będzie tam zahachmęcić kogoś, kto to umie i zobaczyć, czy to faktycznie działa, bo póki co to tylko Podobno jakieś tam dziwne rysunki tylko widziałem i tyle. Podobno ma jeszcze czytać z ust. No, no, tak, i miało obsługiwać sześciu graczy i nie wymagać dużego pokoju, tymczasem obsługuje dwóch i wymaga co najmniej sześciu stóp od telewizora, więc wiesz to... No i oczywiście, widy... i oczywiście wielkiego... Yy... Wielkiego, wielkiej przestrzeni bez foteli wokół, bo jak tylko pojawią się fotele, to już mamy Gears of War w Kinekcie. <grych> Czyli chowanie się za usłonami. Ale nie, ale tak na serio to e, generalnie moim zdaniem to jakaś jest bzdura z tym, że oni w ogóle próbują reklamować to, że czyta e, ten, ten język migowy, oczywiście amerykański, gdzie to jest wszędzie podkreślane. I, i jeszcze pojawiła się taka notka, e, gdzie Tutaj cytuję, na przykład w sytuacji, gdy jeden gracz zabije postać drugiego w grze, zwycięzca, mimo iż jest niemy, będzie mógł powiedzieć drugiemu Pound. Koniec cytatu. Jeee! Yeah! Bo nie o to chodzi? Tego co wszyscy mi na świecie? <suszy> Powiem szczerze, że po prostu jak przeczytałem to, to myślałem, że padnę. Ale to jest, coś, to jest coś na zasadzie tego, jak ślepy gracz pozwał Sony, że ich gry nie są przystosowane do gry do grania ślepych, tak? No. W zeszłym roku była taka sprawa. Um, no nie, ale, ale szczerze powiedziawszy no nie wiem, wyobrażam sobie jak teraz coś takiego e, pokazali mi i, i, i takie informacje podali e, to zastanawiam się, czy w takim razie jeżeli powiedzmy ja nie jestem w sobą głuchoniemą, to czy na przykład mogę przed Kinectem zacząć ten e, zacząć robić e, na niby e, rzecz no dobra, to wydymałem cię w grze tak? i, i będę machał, a koleś po, po drugiej stronie ekranu, hej, on mnie wydymał bo to jest bzdura jakaś. Nie wiem, co wy sądzicie na ten temat, że, że mogę sobie po pomachać i, i drugiemu graczowi pojawi się pound. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu już takie trochę jakby ratowanie tego wszystkiego, no bo ostatnie kilka miesięcy dało nam dowód, że Kinect, wcześniej Natal, co mi się dużo bardziej mi się zresztą ta nazwa podoba, dało nam po prostu dowody na to, że ta technologia nie działa tak, jak Microsoft by sobie życzył. I teraz nagle się okazuje, że to ma być i headset, i język migowy, teraz dochodzi obsługa, i player, i tak dalej, i po prostu dla mnie to jest takie ratowanie tego, co oni już osiągnęli, jakby, że wyciągnęli tego, tego muwa, jakby, ponieważ, no, mówiłem już parę razy, że dla mnie było to w zeszłym roku taki projekt wyciągnięty z piwnicy kompletnie, jakby Microsoft sprowokował Sony, a teraz dostaje w Dubsko. No, troszkę. Tu się można zgodzić, bo ten Natal jednak, nie, nie no uważam, że ten Natal będzie, no, porażką. Nie wiem, jak na to sądzicie ale to, co pokazali na Trzy te wszystkie papiery dołkowate, gierki. Co prawda mówią, że jeszcze tam mają kilka takich pożnych e produkcji, których nie, nie pokazali. Ale to, co już pokazali, i to, co, co, co, co na, na, na co nasz tam karmią przez cały rok. Czy tam nawet dwa, to, to, to są same popierodłukowate gierki i wątpię, żeby taki nawet niedzielny gracz wydał 600 zł na, na coś, co tylko może pograć w, nie wiem, w spływ a, w a albo w jakieś you dance. Najlepsze było i tak łapanie wielkiej czerwonej piłki, to jest to, co podkreślał ten Kevin Butler. No, no to, no to... bardzo miła sprawa. Dla mnie to jest tak jak... najprawdopodobniej pewnie to w ogóle nie działa i dlatego implementuje to wszystkie pierdoły. Znaczy ja też jestem trochę sceptyczny i podejrzewałem, że, że większość, tych, jeśli nie wszystkie, to większość tych filmików było nagrane wcześniej jak to że po prostu sobie to, to odtwarzali ładnie, co tam było już widać na, na tym Star Warsie. Że filmik leciał, a w ogóle postać, która miała grać, inne ruchy wykonywała. To znaczy nie no, no się... na tym, na Star Warsie nawet, że to było widać ewidentnie po prostu, że to koleś miał po prostu laga w stosunku do ekranu, a nie odwrotnie. No właśnie, no to chodzi. No ale nie wiem, po prostu ja muszę zobaczyć to w praniu, bo z tego co ludzie mówią, to jest póki co taki trochę większy i po prostu. No na dlatego... targach jakieś no, prezentowali, to właśnie w ogóle nie łapało tego człowieka, który to prezentował i tam było jakieś coś, jakieś łapanie, piłki i tak dalej i po prostu był taki lak, że po jakichś kilku sekundach dopiero na ekranie się to wyświetlało. No, Filip, tutaj się pochwalimy, pewnie będzie na, na Gamescomie, to nam zdaje rację, jak się na to reprezentuje, prawda? I będzie i będzie też Piotrek ze mną. Tak, no ja i Piotrek będzie. Oczywiście. Wybieramy się, tak. wybieramy się razem na Gamescom, więc na pewno będziemy na bieżąco wam mówić, jak to wszystko wygląda i czy pobiegaliśmy sobie przed Kinectem albo uciekliśmy. Podejrzewam, że o Microsoft was przekupi i wrócicie tacy pełni szczęśliwi z Kinectami w rękach. Tak, z nową konsolą pod pachą przy okazji. Tak, tak. Tak. Ja, ja bym się nie obraził. Ja też. Nowa konsola, Kinect i w ogóle 10 na 10, jeśli chodzi o grywalność tych wszystkich gierek, minigierek. Tak, i koszulka Kinect is awesome, także w 14 nie ma językach, w 14 językach, tak. Na plecach nie ma laga by było. Tak, ale konsolowiec to jest blok niezależny, więc... Oczywiście. Nie damy nie dam się skorumpować, bo możemy <głos> mieć jakiś super samochód. Albo jak dostaniemy jeszcze PlayStation Move od Sam. <głos> no, ale jeszcze tak porozmawiajmy o tym PlayStation Move. Co na ten temat my a myślicie, bo tak trochę zjech zjechaliśmy tego Akinecta, a co myślicie na temat Move'a? Jak wam się podobał ten, ten filmik z Heavy Raina, gdzie osterujemy tą wielką gruchą? <głos> To może ja teraz na początek tak powiem, dlatego że no, Heavy Rain jest ciekawą grą, ale powiem tak, nigdy więcej do niej nie wrócę. E, fajnie się ją przechodziło kilka razy, ale jakoś mów nie przemawia do mnie w tej grze i jakoś nie chcę sobie e, spoiler odcinać palców ani innych przyjemnych kończyn. E, oh, no! Za, pom za pomocą mówę. E, ale, ale jeżeli chodzi o samego mówę, to jakoś. jakoś nie cieszę się szczególnie, dlatego że grałem już na Wii, wiem z czym to wszystko się wiąże i jakoś nie podniecam się tym. Troszkę mnie przerażają ceny w Polsce tego, e, całego tego zestawu, jeżeli chciałbym na przykład pograć sobie z drugą osobą, tak? Nie, nie chodzi mi, jeżeli chciałbym dla siebie samego kupić, tylko dla dwóch osób pełen zestaw, czyli, czyli grucha i, i, e, i różdżka. E, no i powiem szczerze, że kurczę, no fajnie by było pograć sobie w jakąś Star Warsową grę, ale to samo już było przerabiane na Wii. Na Wii nie zdało się to i wątpię, żebym cokolwiek mógł zmienić w tej sytuacji. O, ja się nie zgodzę. I po prostu i po prostu może będzie coś ciekawego dzięki temu. Nie wiem, może pomacha, mogę, mogę sobie pomachać i pojeździć na przykład w najnowszym Need for Speedzie, czy, czy nie wiem, może GT5 GT będzie miało wsparcie. No nie wiem. Generalnie ja jakoś tak nie podniecam się tym za bardzo i nie nastawiam się, że to będzie coś cudownego. A nie uważasz, że ten mów to takie HD z obsługą pucharków, grafiką HD i tak dalej, i tak dalej? Bo to tak no, jest reklamowane troszkę. Tak, wydaje mi się, że tak, że, że na tym to wszystko leci i, i, i to oświadczenie są, że teraz jesteśmy, że teraz tworzymy dla graczy hardkorowych, tak? Bo, bo Microsoft się przerzucił na casuali, to Sony chce zagarnąć całą resztę. Nie, uważam, uważam, uważam, że to jest jedna wielka bzdura i nie lecę na to tak samo, jak nie, nie poleciałem na, na gry w 3D. Ale tu Piotrek chce coś powiedzieć, więc... Nie, mi się po prostu wydaje, że tak jak wspomniałeś o tych grach Star Warsowych, że dla mnie to ma jednak rację bytu, ponieważ nie wiem, czy widziałeś film, na którym jest pokazana dokładność muwa. Że można się tak naprawdę podpisać na ekranie. Nie wiem, widziałeś to, czy nie? Tak, tak, tak, widziałem, widziałem, widziałem. To. Nie, bo po prostu dla mnie nie... Znaczy wątpię osobiście, żeby DeForce Online 2 miała to zaimplementowane, no bo tam podejrzewam, że Third-party developer po prostu się w to nie będzie bawił. Zatem Ale tym jakby nie patrzeć, więc wątpię. No żeby... tak, to tak jakbyś Godwora próbował grać półwem, to kiepski pomysł. Ale nie Właśnie. wiem, jak... jakieś, jakieś tam takie pierdukowate minigierki związane z biesnymi wojnami na pewno chętnie bym sprawdził, jeżeli to by działało fajnie, no to. Jeżeli by to ode mnie zależało, dałbym zielone światło jakiejś większej produkcji, która by to wykorzystywała. No ale nie ma co oczekiwać od przeciętnego gracza refleksu Jedi, że będzie machał z tym nie wiadomo jaki, robił backflipy w powietrzu. Natomiast je jeśli chodzi o samego MUWA, no ja ten koncept kupuję, mi się to podoba. Na pewno wyobrażam sobie granie w Dead Space'a, a szczególnie, znaczy Extraction wiadomo, że będzie miał wsparcie, nie wiadomo co z dwójką. Natomiast wyobrażam sobie na pewno granie w Dead Space'a na a na aniżeli na kinekcie, gdzie no sorry, ale po prostu jakoś tego nie, nie czuję kompletnie. Jak może na kinekcie grać w Dead Space'a, to chyba, że będę w zestawie miał jeszcze Plasma taki jakiś tam model i wtedy ewentualnie cokolwiek, ale no nie widzę tego na kinekcie, a na mówię widzę, owszem. A ale jest słabo z wykrywaniem tych różdek, bo ostatnio chyba gdzieś prezentowali w Polsce tego Mowa i jeden człowiek mówił, że jeśli wyszedł tam na dwa metry, i po prostu ręce wystawiły na szerokość to wyskakiło komunikat, że konsola straciła z pola widzenia różdżki i po prostu co chwilę tak się działo i nie można normalnie było grać. No ale to podejrzewam, że też trzeba, mieć, trzeba wziąć poprawkę na to po prostu jaki jest kąt widzenia tej kamery, no bo ona też jednak tam swoje, swoje trzy grosze do tego dokłada. Także no, trzeba siedzieć w pewnej odległości. Na pewno, ale to nie chodzi o to, że mamy rozstawiać ręce, nie wiadomo jak blisko kamery i, i tak dalej, no bo Kinect jednak też nie jest jakimś cudownym pod tym względem, ale i tak wydaje mi się, że po prostu mówisz bardziej precyzyjne. Na słuchowego graczy na pewno lepiej z sceną i chyba z grami będzie na PlayStation i z Mowem. Tak przypomniało mi się właśnie, bo Piotrek tak wspomniał o tym, że takie popierdłkowate gry mogłyby być ze świata Star Warsu. Tak sorry, że tak cały czas odnoszę się do Star Warsów, ale akurat mimowolnie te kontrolery ruchu kojarzą mi się właśnie z zmachaniem mieczem i używaniem mocy. Ja e, nie tak... mam nic przeciwko. I, i, ja, ja powiem szczerze, że jakoś tak podziałało to na moją wyobraźnię, kiedy Microsoft puścił ten, ten trailer tego, tej popierdłki, która na Kinecta wyjdzie, tak? Tej, tragicznie wyglądającej popierdółki i powiem szczerze, że bardzo ża żałuję, że czegoś takiego, może oczywiście nie w takiej koncepcji, troszkę lepiej podrasowanej graficznie i, i jakoś, no nie wiem, z większym pomysłem zrobionej, e, gry chętnie bym się spodziewał na PlayStation 3 właśnie podmowa. Coś takiego mógłbym mieć, gdzie mam właśnie taki widok z pleców bohatera i tak odbijam sobie blastery, tutaj sobie gdzieś puszczę, puszczę wiązkę mocy, czy to elektryczności, czy to force pusha i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to by mogło być, ale, ale no nie wiem, na takie gry jak Force Unleashed 3 z pełną obsługą muwa i, i w ogóle z, z turbo jakością HD i, i, i tak dalej, i tak dalej, to chyba jeszcze musimy poczekać do kolejnej generacji konsol, coś tak czymś. No. Ale Resident Evil jak, naj, jak najbardziej. To na pewno tylko, tylko Gold Edition. No tak, tylko Gold, ale niestety, to, ja nie. Nie, Gold Edition. No niestety. No Nie, podobno nie zaimplementowane w sobie na płycie, a do nowych będzie patch. Czy jakąś poprawkę taką Nie, obsługa mówtyka ma być do, do, do Golda, co jest bo, bardzo zły, bo mam ten, tą zwykłą z Residenta. Bucha ha ha No jestem wkurzony troszkę, jak, jak ta informacja wy, wyciekła, ale no a cóż zrobić, no. Nie będę kupował Mówić. jeszcze raz tej samej gry dla obsługi bez przesadnie. Chociaż na Wii Resident Evil 4 grało mi się świetnie. Tak, Naprawdę to muszę naj, właśnie też Najlepsza tutaj... wersja. Tak, dokładnie. Jedno z najlepszych gier, w jakie miałem okazję grać w serii Resident Evil i powiem szczerze, że dlatego czekam na piątkę. Ale cały czas mówię, że PlayStation Move jakoś nie działa na mnie. Podziała, podziała. <grych> to <nie> tylko wyjdzie. <grych> to zobaczymy. A co byście woleli takiej właśnie, takie, żeby branża szła w te, w te kontroli ruchu, czy żeby ta grafika się bardziej rozwijała? Bo, bo to jakoś jedno chyba z drugim nie ma nic. Jakoś tak się rozdwaja to. Lepiej, żeby szło w fabułę. To prawda, nie? Ale, ale ta fabuła nie zawsze jest równa. Ale to się nie sprzedaje, właśnie. No właśnie. No, ale to... Znaczy, ja, ja bym raczej był za grafą jednak. Ale grafą 3D, czy, czy taką zwykłą podrasowaną? Nie, zwykłą, zwykłą podrasowaną grafiką, ponieważ 3D kompletnie mnie nie przekonuje i po prostu... Może inaczej też. Gdy, podejrzewam, że gdyby było mnie starać że pójść do sklepu i powiedzieć, że poproszę tam telewizor 3D LED, to byłaby trochę inna gadka, no bo chciałbym to zobaczyć. I na Gamescomie, bo podobno tam czytałem już parę, parę tych, parę relacji, że Killzone 3 w 3D po prostu wygląda tak, że wszyscy gubią szczęki i, i itp Natomiast no dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę I dla mnie na, na chwilę obecną po prostu 3D w grach jest kompletnie zbędne i po prostu według mnie powinni dalej iść za tą normalną grafą no w trójwymiarze, ale nie do końca, jak się okazuje. E, I po prostu ulepszać ją, a nie się bawić w jakieś nie wiadomo jakie kontrolery, bo w ogóle tam swego czasu była gadka, że do Heavy Raina był w ogóle dedykowany kontroler ruchu i tak dalej, i tak dalej. Także mi się wydaje, że raczej inwestujemy w grafę i w gameplay, a nie bawimy się w różne tam kontrolery, bo jako hardkorowcy po prostu tego nie tykamy. O. I to mówił Piotr przed Gamescomem, zobaczymy co powie po. <laughs> Wrócę w czapeczce w Microsoftu i powiem, że się myliłem. Też tak myślę, wiesz, tak myślę, że jak zobaczysz te 3D, tego Kizona, tego taki Kinecta, to, to, to myślę, że zmiękniesz i to będziesz ładnie, nie, oj, ładnie tam, wtedy mówił. No i tam pewnie rozpylają zapach nowego sprzętu elektronicznego, to jest coś, co mnie obezwładnia, to jest taki mój kryptonit. Jak w McDonaldzie, nie? Przechodzisz koło McDonalda, takie cheeseburgerki pachną. No właśnie, coś, coś, coś na tezę. <laughs> Okej, okay, panowie, myślę, że, że ten temat możemy, możemy zamknąć. I przechodzimy do kolejnego, tak? No tak, przechodzimy do kolejnego. Czyli no ktoś z zrobił błąd po prostu i tyle. Do Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Ja, ja jestem... Ja nie, ja tak nie uważam. Bo z... kupił konsolę z ekranem mniejszym niż ten, na który się narzeka, że jest mały. Ale wiesz co, tutaj potem... O dobra, to może potem Filip zacznij, bo, bo tutaj właśnie wszyscy wszyscy myślą, że jest in... a tak, a jest inaczej. Dobra, e, zacznijmy flamework, czyli e, zakupiłem PSP GO. O, mój buu, buu. Jupi. <głosy> <głosy> takim marsz imperialny powinien być teraz. E, i, I jestem zadowolony. Dobrze, teraz pewnie po, po, posypią się dziesiątki komentarzy, jak to zawsze oczywiście u nas na blogu. E, które powiedzą, że jestem głupi i jak mogłem w ogóle kupić PSP Go. Powiem tak, jestem zadowolony i to bardzo, głównie ze względu na promocję, którą stworzył stworzyło Sony, dzięki czemu mogłem za darmo sobie ściągnąć 10 gier, a wśród nich takie perełki jak Little Big Planet, GTA Vice City Stories MotorStorm jest świetny. No, Motorstorm, Need for Speed Shift ten, ten najnowszy Mundialowa najnowsza FIFA, tak, to FIFA jest. Nie jestem za bardzo z grami sportowymi, dlatego pytam. Eee, Assassin's Creed Bloodlines i Wipeout i jakieś tam jeszcze gierki. Eee, I powiem szczerze, że naprawdę jestem zadowolony. Wszystko ładnie wygląda, wszystko ładnie śmiga. Wreszcie mam gry, które mam na dysku i nie muszę się bawić w przerzucanie płytek, ani innych różnych takich przyjemności. I zawsze go mogę mieć przy sobie. Jest mały, jest poręczny i... No jest naprawdę spoko. Jedyne do czego bym się naprawdę przyczepił w PSP Go to to, że o, że właśnie ledwo co poruszyłem przed chwilą ekranikiem i już mi się odpalił. A drugie to to, że po prostu strasznie klawisze i znaczy wszystkie przyciski są blisko siebie i jakoś tak po godzinie grania albo troszeczkę dłużej po prostu zaczynają mnie bardzo boleć ręce. Oj. Ja mam duże graby i jakoś mi to nie, nie przeszkadza. Widzisz, a ja mam troszeczkę mniejsze pewnie, no tak, mam mniejsze od ciebie graby i jakoś mi było. Hmm. Może Ale nie dlaczego? jest do handheldu. Dlaczego kupiłeś dłuższą wersję i, i wyzłam, Dlaczego kupiłem droższą wersję? Dobre pytanie, dlatego że była w promocji, nie będę oczywiście mówił gdzie <śmiech> kupiłem i tak dalej, ale była w promocji i była w tak korzystnej promocji, że była w cenie zwykłego PSP i uznałem, że bardziej mi się opłaca kupić e, taką wersję e, z tymi dziesięcioma darmowymi grami od PlayStation i dodatkowo zachęcają mnie teraz te PSP Essentials, e, w, wśród których są takie cudowne gry jak Patapon, czy Monster Hunter, którego kupiłem i który w ogóle był moją pierwszą grą na, na PSP Go. Kupiłeś I... to? Tak, Monster nie Hunter. I to fajne Free jest? United. Jezus, jakie to trudne jest. Ale to, no, ja się rano, pytam, gra... czy nie trudne, tylko czy fajne, bo mnie to jakoś tak... nie. nie... Fajne, nie, gra jest naprawdę fajna e, i, i rozwija skrzydła w pełni e, w, w, w, w multiplayerze, kiedy gra się z innymi graczami, bo tak, naj... tak samo, jak się gra, to też jest fajne, ale strasznie takie nudnawe. Ale powiem tak, ostatnio grałem w Demon's Souls, e, zresztą możecie przeczytać recenzję u nas na blogu. E, I grałem w Monster Hunter Freedom Unite. I Jezus, Maria, jakie te japońskie gry są trudne. <laughs> powiem szczerze, że po prostu Monster Hunter e, spędził mi sens powiek. E, i, I no naprawdę, jedna z najtrudniejszych gier, w jakie grałem. Na handheldach oczywiście. No, potem. To tak. Nie, bo ja Ale bardzo. Tak, to tak. Nie wiem, przekonywał. No bo to ja może wrócę do tego tematu ekraniku, który wszyscy tak, tak jakoś tak dziwnie reagują, że PSP Go ma mniejszy ekranik, ale zapominają, że rozdzielczość tego ekraniku jest dokładnie taka sama jak w tym większym modelu. Co za tym idzie, ząbki na krawędziach są dużo mniejsze i ta grafika jest wyraźniejsza. Także ten ekranik jest... PSP Go jest naprawdę bardzo dobry w jakości. Miałem porównanie nawet dzisiaj ze zwykłym modelem i no, na PSP Go jednak jest dużo fajniej i dużo ładniej to wygląda. Ale jeszcze trzy grosze od siebie dorzucę co do ekraniku. Ekranik w ogóle mi nie przeszkadza w PSP Go i wszystko jest fajnie i wszystko jest super ładnie. Tyle, że jest mały problem, bo rzeczywiście ten ekran jest mały, przez co w niektórych grach w ogóle nie widać napisów, albo widać je niewyraźnie. Czy ja wiem, jakoś się nie, no. nie, nie spotkałem jeszcze, już kilka tygodni. Nie powiem ci, że znaczy tutaj akurat odnoszę się do Monster Huntera, gdzie napisów jest mnóstwo bo połowa gry z tego się składa, i no i po prostu no, prawie sobie wyłupałem oczy, bo musiałem, musiałem tak blisko ekraniku być, żeby ten, żeby, żeby przeczytać cokolwiek. Niemożliwe, musisz mi zrobić tę, tę fotkę jakąś. No a poza tym jeszcze bo... był, pograłem sobie w Grand Theft Auto, to w Vice City Stories i gdyby nie to, że oczywiście w pełni udźwiękowione jest, eee, nie to co Chinatown Wars na ADS-ie, ha, ha, ha. To, ten, to to, miałbym naprawdę problemy z czytaniem w tej, w tej grze. No, tak. ja nie wiem. No. Jakoś tak tego nie... Nie wiem. Nie wiem ale to ale my tu to tak... zaskoczyłeś mnie, bo tak. naprawdę nie miałem problemów z odczytaniem czegokolwiek. Nawet jak grałem na no, te y, gierki z PSX-a. Też tam wszystko było czytelne, ładne. No, nie wiem. No. Jakoś mnie tak zaskoczyłeś się... teraz. A, no, no ogólnie PSP-u wszystkim polecamy, tak? Tak, szczególnie Piotrkowi, który właśnie siedzi cicho i tak. Ja może, ja może coś powiem w końcu, co? A? No, no dobra. właśnie. Ja to, zrobię, ja to zrobię w takim stylu jak Filip zaproponował na początku. No. <grym> you have failed me for the last time. <grym> coś ty wymyślał, człowieku! <grym> no litości. I ty mi mówisz, że to jest lepsze. Nie, sorry, wybacz, ale no po prostu, ja widziałem PSP Go, ja może mam też między, ręce mniejsze od Tomka, ale no dla mnie po prostu to było nie do wytrzymania, szczególnie te triggery, które są gdzieś tam schowane pod spodem i Bóg jeden wie, jak je naciskać. Ja mam problemy z moim PSP, które jest to największe, bo to jest fat pierwszy, ten najcięższy z metalową ramu, który może spadać i się nie rozpadać. na no, a ty mi mówisz, że ta konsola po prostu jest lepsza. Nie jest lepsza, no wybacz, dla mnie dużo ekran się jednak liczy i tak jak mówi, że nie mogłeś odpisać na tych napisów odczytać no to podejrzewałem, że na dużej wersji nie miałoby z tym problemu, no bo jak je ta właśnie historii zaliczyłem całej, nie było z tym ab absolutnie jakiegokolwiek problemu, więc no dla mnie popełniłeś błąd, poleciałeś na 10 gier, na akcję marketingową Sony, które zresztą przyznały się na E3, że PSP Go było eksperymentem, który nie do końca wypalił. No tak, no musieli coś rzucić a propos tego, że mieli ten, że mieli problem finansowy z tą konsolą, tak? Znaczy w sensie, że nie mieli zysków, może tak inaczej. Także no sorry, ale dla mnie po prostu popełniłeś błąd, a nie wiem, ja jestem zadowolony. Kupiłem ja też Kupiłem w taki ten, że, że że naprawdę jestem zadowolony. Konsoli nie kupiłem powyżej 1000 złotych, to tak mogę spokojnie powiedzieć. Mogę nawet powiedzieć, że poniżej 800 wow. no zł. Tak Osob! Tak, bo tak to o wszyscy są. mówią, a? Że, że jest głupi, a którzy nie mają PSP goci, którzy już kupią to mówią, że jest a fenomenalny sprzęt. Także Tylko widzisz tak... stary, ja, ja swoje PSP kupiłem prawie 3,5 roku temu i też kupiłem je poniżej 800 zł. Ale nie miałem 10G na stacie. Aaaa, a cholera, a jak nie. widzisz! Godz, Teraz nie mam 10G. Mam tam takie Essentials. Nie te PSP Essentials, w którym jest Hello Kitty i My, My Beautiful Hamster coś w tym stylu. Ale a, właśnie taką. I patapon. <laughs> Nie, mam taką esencjalną kolekcję, która mnie interesuje i nic więcej ja nie chcę od tej konsoli, naprawdę. Oglądanie filmów na niej jest dla mnie dosyć dużą mordęgą i po prostu włożę ze sobą netbooka do tego celu. O, i wiesz Dlatego co, ostatnio nie... mam wkrętę na właśnie oglądanie filmów na PSP Go i jest po prostu fan... <śmiech> a, a fantastycznie, mówię Ci. Tary, po prostu PSP Go robi wszystko i steruje jeszcze Twoją lodówką. Wybacz, nie wierzę. No, Ale ja mówię jest... Ci, jest idealnie po prostu. Jeszcze znalazłem taką fajną stronę, co nie muszę filmów akonwertować, tylko od razu lecam na... na na te 16 giga i jest idealnie. Się wszystko Ale wieku, ja Jeszcze mam pięć giga... No i co? Jaką większą rozdzielczość? Nie, ja mam większą rozdzielczość u siebie w telefonie i niewygodnie mi się to ogląda. Niemożliwe. <głos> Możliwe! W PSP ma 480 na 272 piksele, ja mam 640x360. No i co? Jest co. No i się gorzej ogląda, mimo że mam głośniki stereo mocniejsze niż PSP. Nie wiem, wy jesteście, jesteście dziwni, naprawdę. Ja nie wiem, nie, nie rozumiem. Mi się ogląda, już obejrzałem chyba z 14 filmów i nie narzekałem. Bo ty dziwny jesteś. Z napisami, z lektorem i w ogóle nie, nie ma problemu z oczytaniem ty na tych napisów, ani z lektorem, ani. Fenomenalna sprawa. Małe mieści się w kieszeni, można wszędzie wyjąć na, na chwilę. I ta, I ta pauza też się przydaje. O, w Warszawie to na pewno można wszędzie wyjąć. Tak szczególnie po 22, tak mi się wydaje, że... Nie, ja tak jakoś jeżdżę i jakoś wszyscy tylko patrzą, ale, ale żeby ktoś tam się podniósł i dał mi wdej, to jeszcze nie miałem takiej sytuacji. W wieku, ale <śmiech> duży. No właśnie, to jest, kto, kto skoczy story ja za przeproszeniem, no? Ja myślałem, ja że jestem wyleczony z kompleksu wzrostu, jak, a jak cię zobaczyłem, to zdębiałem, no. To no Piotrek, Piotrek, myślę, że tutaj mogłeś tak pojechać ładnie, że nawet jakby Dres chciał po podejść do mnie i okreić mnie z PSP Go, to by zobaczył i o, PSP Go. nie, to sorry, to nie chcę. Można tak ale wiesz, niezależnie od tego, co trzyma Tomek, ludzie z tego nie doskoczą po prostu, no. Nie, no ja wiem o tym, ja wiem, bo Tomek jest prawie dwa razy większy ode mnie, więc... <grystanie> Ja się dziwię, że on nie musi podwójnych biletów kupować do autobusów, kurde. Ej, Ale nie, ale my to, tak nie mówcie, bo tu zaraz wyjdzie, że jest jestem jakiś grubek. To nie chodzi wszerz, tylko wzdłuż. Tak. Chodzi, chodzi o wysokość, tak mu klimatyzacja suszy włosy bezpośrednio. O. E, dobrze, nie rańmy, nie rańmy toń, to Tomka. Um, Przechodzimy do kolejnego do kolejnego tematu e, podcastu dzisiejszego i teraz Piotrek rozwinie skrzydła. Nie, to ja może jeszcze przed tym, żeby tak potem już było było normalnie, pochwalę się, że byłem w Paryżu. Chciałem Panu powiedzieć, jak tam wygląda życie gracza. Życie gracza. Spotkałem trzy sklepy z grami. Obsługa fenomenalna, gdy tylko w, a wchodziłem raz, ktoś do mnie i pytał, czego chce. Była ich mina, kiedy powiedziałem, że nic nie chcę, tylko chciałem poglądać, no, no, ale tak tak, tak, tutaj to bywa. Ceny gier wahają się od 17 do 25 euro, co mnie zdziwiło, znaczy tak powinno być w sumie, to, to, to było takie zdziwienie trochę nie, że gry bardzo szybko tracą na wartości. Czyli jest premiera gry, ona kosztuje 25 euro, po jakimś miesiącu już jest cena 17 euro. Więc spadek jest całkiem spory, żeby tak było tylko u nas. Widziałem nowego Xboxa, kosztował 275 euro. Wygląda całkiem fajnie, tylko się trochę za bardzo błyszczy i palcuje. Co tam jeszcze sobie wynotowałem? A, w metrach, na ulicach, gdziekolwiek, w restauracjach, w McDonaldzie, dzieciaki grają na PSP właśnie i DS-ie. Tak, i to zawsze jest PSP Go. E, a wiesz co? Widziałem. Widziałem dwa razy PSP GO. Wow! No, widziałem, grali. E, I na DS-a grali. Grał, nawet widziałem, jeden dzieciak grał na tym DSi XL, tak on się nazywa? Ten, ten, ten duży, ten wielki. Tak, tak, Boże, jakie to jest wielkie. To uh. jest fajne, mi się podoba. To ty, widzę, lubisz takie duże, nie? byś oglądał na, na tym te filmy. Na tych dwóch ekranach. Na dwóch ekranach, to wiesz, to jakby to ustawić na sztorc, to te cztery na trzy wyglądałyby już fajnie. O matko. Dobra, to wracając do tematu. Dzisiaj młodzieciaki grają na PSP i DS-ach, a starsi na iPhone'ach. Tam jest po prostu zatrzęsienie iPhone'ów i każdy tam sobie tym palcem dłubie. jakieś tam, tam. A strategie, te gdzie te, to te te po prostu jest, jest, jest masakra. A co się nie obejrzałem, to po prostu iPhone i, i byłem w raju po prostu, bo też mam iPhone'a i się nie czułem zagubiony. No i z najcie na, w najciekawszych informacji można było w jednym ze sklepów zamówić sobie przedpremierowo Grand Turismo 5. Tutaj dla Piotka tak, chyba taki uśmieszek, gdyby powiedział wcześniej, bym mu złożył aparat Tak, stary, i później pojechałbym do Paryża, żeby odebrać Gitę 5 kiedy ta za dwa dni byłaby i tak u mnie w domu. Wiesz co, oni by ci ją przysłali, tylko że problem, bo oni to mają gry po francusku. Hm. No mam nadzieję, że mnie nie przetłumaczyli, bo ja bym się zastrzelił po prostu. <gry> Ja grałem kiedyś w, w Halo a pierwsze na Xboxie pierwszym. Właśnie I co, odpaliłeś i Master Chief powiedział ci bonjour? Eee, wiesz co, chyba tak. A <grafy> nie wiem, ale ten język francuski mnie, mnie nie kręci, więc, więc to by była ma a a masakra, gdybym musiał wtedy... Tak Gry, ja tam. bym chciał zobaczyć, jak ten, jak przetłumaczyli Mariana na francuski i czy utrzymuje dalej swój włoski akcent, bo to by mogło być kuriozalne. No co musisz na, na YouTubie sobie pisać? Myślę, że, że z tej wersji jest tam jakiś, jakiś gameplay albo coś. No, można sobie posłuchać, jak to brzmi. Ja ogólnie po czterech dniach pobytu we Francji mam dość francuskiego i, i ten język A Jeszcze jakoś... przyznaj się tak, Tomku, na koniec kupiłeś jakąkolwiek grę, czy nie? Która co, nie, nie kupiłem nie? Nie kupiłem nic, bo, bo, bo jakoś tak nie. No jakoś tak nie miałem weny do, do, do, do, do zakupów. No i no, oczywiście się tam bałem, żeby to nie było jakiś, śwież. po francusku, bo po co to kupować i potem tego nigdzie nie, ani, ani nie opchnął, ani nie sprzedał. Ani... No. no i to tyle, to, a taka była fajna wycieczka. Zobaczyłem, jak tam w innych krajach się gra. A wiesz, że chociaż widziałeś, czy pojechałeś się go po sklepach łazić? Wiesz co, widziałem, ale z wrażenia to na, na, na mnie to nie, nie robiło zrobiło na mnie wrażenie Disneyland. To jest po prostu każdemu polecam. Fenomenalna sprawa, szczególnie rakieta i kolejka Indiana Jonesa. Także po, po obiedzie na to nie, nie wchodźcie, bo, bo, bo może być ciężko. No. To teraz można przejść do DLC Mass Effecta, o którym no opowie Piotr. Tak, ja, ponieważ... raz mi skrzydła. Ja, ja jestem postrzulany na punkcie Mass Effecta, a jedynka tam jest dwie. 250 parę godzin, także to już jest pewnego rodzaju choroba. No nie mniej, jakiś czas temu po premierze. Grasz dwóch... tyle w 250 godzin, tak? To dobrze zrozumiałem? To znaczy, no to, to w jedynce miałem 250, w wujce mam około 150 w póki co. A co tam robiłeś, przepraszam? E, wszystkie side questy, od początku do końca. Bo ja też robiłem, jakoś tam i szybciej poszło. Ale to nie chodzi mi o to, że to jedna kampania mi tyle zajęła, tylko że po prostu przeszedłem tą grę 5-6 razy. A, bo ja przychodziłem raz i mi się o to chciało. Nie, no dobra. A. A, no widzisz, właśnie o to chodzi. Nie, w każdym razie później BioWare zaczęło wypluwać najpierw niepłatne DLC, co sprawiało, że gracze byli bardzo happy. Natomiast ostatnio przeszli właśnie na płatne i tu już niestety wszyscy są skwaszeni, ponieważ wiadomo, nie lubimy płacić za takie rzeczy, a jednak byśmy sobie pograli. No niemniej te niepłatne najpierw, no dostaliśmy przede wszystkim jedną dodatkową postać do naszego teamu, która nie ma racji bytu, jeśli gramy klasą żołnierza, ponieważ to jest właśnie taki żołnierz, który jest na dodatek wredny i ma dziwne imię. Ono nazywa się Zaid, przez za-a-e-e-d i cały pociechany jakimiś dziwnymi bliznami. Także to było pierwsze darmowe DLC, tam dostaliśmy oprócz tego misję, no i naturalnie achievementy, więc wszyscy tam, którzy patrzą na te liczby, bardzo byli zadowoleni. Eee, później przyszedł Firewalker Pack, czyli to o czym gracze krzyczeli od bardzo, bardzo dawna, ponieważ wiadomo było, że w dwójce nie będzie Makko, tego fantastycznego sześciokołowego pojazdu. A szkoda, pojazdu, mi się on podobał, wiesz? Ja go kochałem, ja, ja robiłem Zero no. ja G Stunt run po prostu, skakałem nim, robiłem beczki wszystko, no kochałem ten pojazd, naprawdę. No fajnie. A niestety oni, oni nic nie wrzucili do dwójki, aż w końcu gracze krzyczeli na forach na tyle głośno, że dostaliśmy po prostu DLC i dostaliśmy jakby nowe Mako, w którym jest M35 Hammerhead, będący poduszkowcem. Brzmi to może co nieco dziwnie, aczkolwiek naprawdę działa bardzo fajnie, ponieważ latamy tak delikatnie nad, nad tym, nad ziemią, już nie umieramy, kiedy wskakujemy do lawy jednym kołem, co było bardzo nerwujące w jedynce. No i możemy skanować też nim minerały i to nie w taki sposób, że z niego wychodzimy, a sobie po prostu siedzimy tam w środku, naciskamy Y i on sobie zaczyna tak fajnie hoverować. Taki sympatyczny coś. Natomiast teraz wyszły jakiś czas temu dwa płatne DLC. Otóż pierwsze to było Kasumi Stolen Memory, gdzie dostawaliśmy kolejnego składmate'a złodziejkę Kasumi, której właśnie tam no musieliśmy odzyskać pamięć, tylko że niekoniecznie ja tutaj może nie będę spoilerował, żeby nie było, aczkolwiek gra wprowadza nam no, jedną nową broń, jeden nowy strój dla naszej postaci, taki elegancki, bo tam jest przyjęcie i właśnie Shepard ubiera się albo w kiecka, albo w garniak, w kieckę. zależności od... od... Ci? Nie, poważnie. Później w tej kietce możesz sobie biegać po tym, po pokładzie ale, ale taka długa, taka rozłożysta, czy taka krótka miniwa. Taka krótka miniwa. A no, myślałem, że sobie wyobraźmy taką, taką kieckę, taką suknię wielką, jak... Jak księżniczka Pitch z, z dużo... Asmarią. Na... Podejrzewam. <laughs> <laughs> że po prostu, wiesz, te wszystkie falbany byłyby zbyt dużym, du zbyt dużym wydatkiem energetycznym dla procesora Xboxa dla mojego nawet Litwor Speedmo Smonted był zbyt dużym wydatkiem. Eee, także dostaliśmy, dostaliśmy właśnie kieckę z, ty, z dekoltem takim ładnym, że tam można sobie kamerkę fajnie obrócić. No ale najważniejsze jest jednak to, co, co samo ten, co samo DLC nam wnosiło. Oczywiście, jeżeli grać na wysokim poziomie trudności, no to nowe DLC było bardzo fajne i trudne. Jeśli grać na niskim poziomie trudności, to jesteście lamerami. Eee, tak, właśnie tak. 560 Microsoft Points, czyli tam w przeliczeniu na śliczne złote, to będzie też około 25. O ile się nie mylę, więc nie było jakoś specjalnie drogie. A naprawdę zabawy było z nim sporo, ponieważ było stosunkowo długie. Ja, prawdę powiedział, że bym zdziwiony, że aż tyle nam oferuje. Dwie godziny? No, bym raczej pod trzy to podpiął. Dobrze, bo to najpierw tam trzeba było jeszcze skoczyć w odpowiednie miejsce, spotkać się z tą Kasumi i tak dalej. Poza tym, wiadomo, że tam, tam dostaje też specjalne zdolności, jak mamy lojalność i tak dalej, i tak dalej. No, wyszło kilka tych płatnych, które tam dodają nam różne bronie i stroje, między innymi jakiś wizor z Technoparty i różne tego typu. Natomiast ostatnio, bo ja wiem, zaraz przed tym, zaraz przed tym jak mi się Xbox zepsuł, czyli no, z cztery tygodnie temu. Jakoś tak wyszło ostatnie DLC, te, niepła, te płatne, dostępne dla nas, o czym za chwilę jeszcze powiem. Wyszedł tak zwany Overlord, w którym chodzi o to, że po prostu lecimy na kompletnie nową planetę i to też było... Zaskakująco długie, no bo tak mówię 2,5-3 godziny co najmniej, tak samo i chodziło po prostu o to, że lecąc na nową planetkę, okazuje się, że tajemnicze tam VI przejęło kontrolę nad całą bazą i rozstrzelało wszystkich. Oczywiście, przeżył tylko jeden człowiek, który będzie nami kierował przez całą misję i jest w ogóle wesoło. Natomiast to, co mnie zdziwiło, to że w tej misji dostajemy po prostu po raz drugi zresztą do latania właśnie ten wspaniały Hammerhead. I mamy naprawdę zabójczo duży teren do poruszania się, ponieważ są to cztery mapy w sumie, które muszę się wczytywać do pamięci konsoli. Do tego jest naprawdę bardzo intensywna walka, są nowe patenty, coś czego do tej pory nie było, różne generatory i tak dalej. Naturalnie jest tam też jedna misja poboczna polegająca na zbieraniu inteli Cerberusa, które są ukryte w bardzo wkurzający sposób zresztą, ponieważ żeby zasięgnąć ostatniego, to musiałem naprawdę sporo polatać. No, ale samo DLC jest ciekawe. Oczywiście tam możemy sobie podnieść z skilla postaci, jeśli tego nie zrobiliśmy jeszcze w podstawce i tak dalej. Natomiast bardzo mi się podoba od strony fabularnej, ponieważ trzyma się na poziomie gry, który jest bardzo wysoki i za to jestem wdzięczny. Natomiast teraz przyszedł czas na Flame, ponieważ BioWare zapowiedziało jeszcze ostatnie DLC do Mass Effecta dwójki, które będzie łączyło dwójkę z trójką, po czym stwierdziło, że Europa Środkowa go nie dostanie. No, tak, no, tak, no to prawidłowo, nie? Tak tak jest zawsze. Nie no, bardzo fajnie, tylko że no na przykład ja bym chciał wiedzieć, jak się łączy feboa dwójki i trójki. Chciałbym dostać nowe bronie i nową postać do składu. Ale A po bo się to? to? A, nie, Ale no, nie no. Ale Europejczycy nie dostaną, czy będą musieli za to płacić? Nie, wszyscy będą musieli płacić, natomiast po prostu centralna Europa, czyli to jest my i Słowacja, o ile się nie mylę z tego z pointem, jak oni wypisywali na forum, po prostu tego nie dostaniemy. Ani na PC, ani na Xboxa, bo nie. O i wymyślą coś przy okazji premiery Mass Effecta 3 i tam będzie wtedy... Tak, pewnie. żebyśmy mogli zapłacić więcej i dostać to samo, co inni dostali x miesięcy temu. A może ci za darmo dadzą, kudę, a w pudełku będzie kod ha? I co wtedy powiesz? Ale to widzisz, to ja mogę, ja mam konto na Anglię, na, na jakąś masarnię w Londynie, więc i tak teoretycznie powinienem to mieć, a podejrzewam, że po prostu nie będę mógł, tak samo jak jest chamstwo moim zdaniem związane z tym, z Video Store na amerykańskim PlayStation Network, ponieważ możesz wejść, możesz sobie przeglądać, ba, ja nawet dostałem token na darmowy film i po wpisaniu tego tokena wyskoczyło mi, że po prostu nie mogę tego zrobić, bo nie. Hmm. Także no podejrzewam, że nie wiem, nie, naprawdę nie miałem żadnego pojęcia o co może chodzić, dlaczego tak jest. Oj dobra, będzie nie polski mi... live, będziesz mógł pobierać. No właśnie nie, to chodzi o to, że to Bioware z góry zapowiedziało, że nie będę mógł. No ale mówię wtedy, jak będzie już premiera Mass Effecta 3. No Jezus Maria, a to i teraz pobieram, no to, co za problem? O jejko to sobie pograsz dłużej, no, bo to nabijesz 500 godzin i potem sobie pograsz, o świeże DLC. Albo na YouTubie po prostu przelecisz całe to DLC. Jest, są takie ja stronki, ja... Gdzie, gdzie właśnie grają i jest przedstawiona cała gra, nie musisz w nią grać. Możesz sobie tylko obejrzeć. Super, naprawdę, to jest po prostu no, kumpla, który to ogląda to, grę z... z gry. Po prostu, który ogląda gry zamiast w grać i no, sorry, ale my to jest bez sensu. No ale zobacz, nie, nie wydaje kasy na gry. A przecież to ta, ta takie same. Tak, a fa i oglądając fabułę po prostu... Po prostu... <laughs> Oglądając gameplay z Dead Space'a, będę wiedział wszystko po prostu. Co, jak i gdzie, bo pomyślę sobie, pójdź prawo i gracz, który grał, pójdzie w prawo. A to, to... to jest taki to ale to łapiesz, pada, no nie, i wtedy udajesz, że, że to grzesz ty, no nie? Tylko tak jak na kinexie było na, na, te, no właśnie, na, na, tak na tym filmiku. Mówiłem, że na tej zasadzie właśnie działa Kineks, że ktoś gra za ciebie. Nie, Także ogólnie DLC bardzo mi się podobają, natomiast nie podoba mi się fakt, że nie dostanę kolejnego DLC do ściągnięcia. I tutaj po prostu trzeba będzie chwycić za pochodnie i pójść pod siedzibę BioWare. I to następne DLC też tyle samo kosztuje, tak? Tak. Mianem standardowa cena 560 Microsoft Points. No dobra. No, to optymistycznie. Nie no zwykle. bardzo, bo a boxe z pochodniami to bardzo optymistycznie. <głosy> yy, no dobra, to co? To przechodzimy dalej. No. I Tomek, powiedz, co ostatnio grałeś? Znaczy ja tutaj powiem, że grałem od 3 miesięcy, gram w Dragon Age'a. Początek i jak to początek, to ja jego jeszcze nie, nie skończyłem, więc jeszcze pozwolicie, że nie będę się opowiadał, jak skończę, to wtedy powiem więcej. Bo na razie to jeszcze tak. Gram, gram, gram. Końca nie, nie widać. Gram je usypia czasami, czasami jest fajnie, więc to jest taki taki misz -masz troszkę. Także chcę ją spokojnie skończyć, a tą fabułę poznać i wtedy porozmawiamy dłużej. Bo teraz to jakoś tak nie mam Weny. No dobra. No, to co? Tak, tak więc tyle ode mnie w, w temacie Dragon na, na, na dzień dzisiejszy. To może Filipku ty powiedz nam o Saboterze. Ojejko, jejko, eee, Surprise, surprise. Czyli znowu Filip będzie opowiadał, co grał ostatnio. Tak, a my wychodzimy jak... i idziemy spać i tym podobne. Jak, jak, jak ja się, się podłączę, bo ja mam w Saboterze platynę zrobioną, więc też mam coś do powiedzenia. O, i właśnie, właśnie robię tę platynę. Strasznie fajna. Nieważne. Ehm, od początku. Saboter. Ostatnia gra e, Pandemic. Studios, które między innymi stworzyło nam takie perełki jak Star Wars Battlefront, czy Mercenaries. Super perełka. No, to super, super perełka. perełka. Ale no właśnie tak, wszyscy się rzucają na to Mercenaries, ja jakoś taki, nie wiem, ja lubię tą rozpoczętą. No, dwójka to no, to No, ale dobra. Ty masz PSP Go, więc nic dziwnego, że lubisz. <laughs> dobra, Piotruś. Puszczam, puszczam mimo uszu. Jeżeli chodzi o Sabotera, no to tak, zaczynamy irlandzkim bohaterem, który wylądował w Paryżu i jakoś tak się złożyło, że historia jest podobna do, do Franka Golasa, więc tutaj też rozpętamy drugą wojnę światową, tylko że tym razem za pomocą naszego bolidu, dlatego że będziemy się ścigać i nagle Zong zaatakują Niemcy. No i, od, i, i tutaj zaczyna się zabawa sandboxowa. Jak wiecie uwielbiam gry sandboxowe, więc, więc musiałem koniecznie sprawdzić ten tytuł i No i właśnie jest trochę zgrzytów i, i jest też trochę fajnych rzeczy. Przede wszystkim saboter to naprawdę porządny sandbox, w którym no, nie można mieć do niego pretensji ani jakby mieć cokolwiek do tej gry, że będzie nam się nudziło e, w samym bieganiu po mieście i, i robieniu różnych tam side questów, czy chociażby po prostu niszczenie tam propagandy niemieckiej, czy po prostu ro, rozstrzeliwanie Niemców. Nie było czegoś jeszcze takiego i, i no jest to naprawdę ciekawy koncept, fajnie to wygląda ale już pojawiają się zgrzyty. Przede wszystkim wspinanie się. Wspinanie się w saboterze to jest coś tak tragicznego i coś tak beznadziejnego, że myślałem, że umrę po prostu. Za każdym razem, kiedy odpalam tę grę i muszę wspiąć się na jakiś budynek, a niestety często trzeba się wspinać na budynki w saboterze, to no może tak, dla porównania. Jeżeli ktoś z was grał w Inf Infamous i podobał wam się tam system wspinania, to zapomnijcie o, o takiej płynności ruchu Teraz w saboterze. Tutaj są dosłownie trzy animacje, które w kółko się powtarzają. Czyli lewa rączka do góry albo prawa rączka do góry, która się chwyta okna i, i podciąga i to wszystko. No i od czasu do czasu tam obydwie rączki jeszcze wykorzysta bohater. Wygląda to fatalnie, tak naprawdę fatalnie, tak, tak przed 6-7 lat. I, I co tam jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? No nie wiem, może chłopaki macie jakieś pytania konkretne. Jak, jak grafika na dzień dzisiejszy? Właśnie grafika. Gra już troszkę ma na swoim koncie da, e, lat. No graficznie Saboter jest strasznie nierówną grą. Jest przede wszystkim cutscenki, które są pokazane. E, pokazują nam e, naprawdę fajnie zrobione modele postaci. Szczególnie nagich tancerek francuskich. E, mm -hmm. Tak. E, <tyle>, tyle, że... E, no jakby martwe oczy, o których, e, o których możemy wspomnieć chociażby z Assassin's Creed'a, tutaj wyglądają jeszcze gorzej i, i te twarze po prostu nie mają żadnego wyrazu. E, a jeżeli chodzi o samo miasto i sam Paryż, to wygląda on, no beznadziejnie, dlatego że wszystkie budynki się powtarzają. Eee, jest to po prostu taki, taki... Ale tam tak jest, wiesz, właśnie byłem, mogę to potwierdzić. <grystanie> <Okay>. Znaczy, wiesz... <grystanie> świetnie, wzorowane miasto. Eee, okay. z, z, z niską jakością tekstur, rozumiem? Nie, ale ja powiem, ja powiem wam szczerze, że dla mnie to miasto, jak grałem, przypominało takie miasto zbudowane z segmentów, że ktoś tak, siedział, tak. robił po prostu te segmenty i później na hama je wrzucał. Na hama z tego względu, że na przykład wyjeżdżając chyba z pierwszej tam, tak. czy drugiej w zasadzie, no bo pierwsza jest tam w barze z kurtynazami, Kurtyzanami, prawda. W każdym razie druga siedziba rezystansu znajduje się w zbombardowanej masarni, o ile się nie mylę. Mhm. Natomiast wyjeżdżając stamtąd, trafiamy na most, który jest wstawiony ta w taki sposób, jakby komuś nie chciało się skrócić barierki i ta barierka po prostu wybiega do połowy ulicy. Tego tak tak. po prostu ktoś wpierdzielił most i stwierdził, że okej, okay, to będzie działało. Nie, Także... ale dokładnie właśnie tak, Piotr, idealnie to, to ten, to oddałeś, dlatego że. No, ten świat w też w ogóle do mnie nie przemawia, dlatego że to wszystko wygląda tak samo, Okej, okay, jest wieża Eiffla, ale ta wieża Eiffla naprawdę nie robi wrażenia. Tak, naprawdę nie tak robi. To, no właśnie, tak jak Tomek powiedział. To nie, nie, mówię to jest... w momencie serio, nie robi, to jest jedna, jedna wielka taka... No, blacha. znaczy tutaj oczywiście w saboteżu możemy jeszcze wjechać na samą górę i skoczyć sobie z tego. Z... Tak, nawet, nawet na to stoichi. nie wpadłem, tak. na to nie wpadłem, bo wjechałem, ale A, widzisz, a tu, jest, a tu miałbyś... jest problem, żeby skoczyć i przeżyć jeszcze. Kuchy, tak. Także no. widzisz, spaliłeś, miałbyś pierwsze trofy do kolekcji takie życiowe. No, właśnie miałbyś ping! No nie, ale, ale wracając, jeżeli chodzi o, o wygląd, no okej, okay, no to wszystko wygląda tak samo. Postacie są całkiem niezłe, ale twarze mają bez, be, beznamiętne, e, ale za to bardzo fajnie wygląda ten efekt czarno-biały i kolorowy, który się zmienia. Czyli okupowane tereny Francji są okraszane czarno-białą grafiką i tylko krew oraz e, oraz, oraz, oraz, co tam jeszcze było na e, Nasz bohater no, jego samochód. No nie, nie, nie, nie. Nasz bohater też jest czarno-biały, tylko nie samochód nie jest, jest czarno-biały, na pewno. Jest, sprawdzałem, spokojnie. jest. No! Tak! Sprawdzałem, grałem. Może, naprawdę. może. Ja też, ja mam platynę! Nie odzywaj się! <głosy> ruch oporu, ten. Ruch oporu ma jeszcze te niebieskie szaliczki. Resistance. E, I naziści mają oczywiście ten. Tak. Flagi swoje. Na czerwono. I to czerwono. Naziści, tutaj, naziści to... uważam, że są świetnie po prostu wzorowani, bo widząc na ulicy naziści, nawet patrząc na twarz, wiem, że to jest nazista i chcę go zastrzelić. Tak. Tak. A i jak ten... jak e... ze strzelaniem gameplayem? No właśnie, jak ze strzelaniem. Powiem szczerze, Saboter, gra w której, no jakby nie patrzeć, strzelamy, bo to nie prototyp, gdzie zamieniamy się w super mega broń, którą siekamy ludzi na boki. Boże, jak ja kocham tą grę. E... W Saboterze strzelamy i jest słabo z tym strzelaniem. Jest naprawdę Ale tam słaby. się dużo strzela, bo ja przypominam sobie te gameplay, które oglądam, i tam było bardziej taka oskadanka. Nie, Wiesz, to może, to może tak wyglądało na gameplayach bo tam latanie z pistoletem albo karabinem to jest po prostu takie basis tak naprawdę o, tak no to, jest, to jest esencja tej gry to jest, to jest e, Saboter Essentials e, gdzie wyciągamy po prostu to, to jest też śmieszne bo możemy schować broń co, co by nas naziści tam nie podejrzewali że jesteśmy e, not funky tak e... w tym możemy schować do swojej mini torby 24 ładunki wybuchowe <laughs> i panzerfausta który ma 7 pocisków dokładnie tak o, a, w, a w Demon's się wszystko wyciągamy z tyłka, no i co? No dobra, ale widzisz, tam jest torba, która po prostu stanowi dziurę czasoprzestrzenną. No, no a tu tak mamy około. tyłek, który stanowi dziurę czasoprzestrzenną. A wsadzałeś sobie rękę, że wiesz, że nie masz? <laughs> dobra, wygrałeś. No! No nie, wracając, wracając do Sabotera, e, słaby, naprawdę słaby jest to strzelanie, e, dlatego że... No nie wiem, jakoś nie sprawia frajdy i to chyba, jest, to chyba jest największy mankament tej gry, że mamy kwadryliony po prostu przeciwników, którzy się pojawiają znikąd um, i, i no, możemy do nich próć, ale ani razu nie będziemy czuć satysfakcji, że kogoś zabiliśmy, ale z kolei gra drabia to um, tym trybem stealth, o którym powiedziałeś tamku właśnie, że, że skradamy się. E, fajnie jest to zrobione, oczywiście w, w cała gra jest zrobiona taka ala Indiana Jones, czyli okej, okay, zabiję Niemca, przebiorę się za niego na środku ulicy i nikt nie będzie miał do mnie o to pretensji a później podejdę do jakiegoś generała i podażę mu po prostu gardło ale, ale generał możecie wykryć że jesteś przebrany, bo nie masz twarzy nazisty oczywiście, ale jeżeli zajdę go od tyłu, to już nie <laughs> Ale to w tym czasie, z tego co pamiętam, rośnie ten wskaźnik podejrzliwości, wszyscy dookoła mogą cię zauważyć, że nie jesteś nazistą, a jesteś tylko przebranym nazistą. Tak, ale mogę iść wtedy cichutko, powolutku i nikt wtedy nie zauważy. Albo użyć pistoletu z tłumikiem. Na przykład. No, e, tak więc, e, tak więc tak to mniej więcej wszystko wygląda. No cóż, na plus na pewno kurtyzany. Tak, kurtyzany to duży plus. Szczególnie, że na PlayStation jeszcze dodatkowo dostajemy e, jedną dodatkową miejscówkę, gdzie tak po prostu zaimplementowano nam e, trzy tancereczki, które mogą nam tańczyć każda oddzielnie albo wszystkie razem mogą nam tańczyć na granie. Tak więc, taki miły gest. E, to tak jakbyśmy byli bardzo zestresowani po ostrzelaniu do ty, ty, tysiąców Niemców i, i chcielibyśmy się odprężyć. E, no nie wiem, jest dużo takich fajnych małych smaczków, e, takich jak na przykład nie wiem. Możemy kliknąć sobie jeden przycisk i wyciągnąć papierosa, którego zapala nasz bohater. E, za to też jest tropis. Za odpowiednią ilość tak, spalonych. Tak, oczywiście. To, to, za jak złapanie, snake. Tak, to złapanie raka w grze dostajemy trofi. E, to prawie jak Snake. <laughs> no prawie. E, ale powiem szczerze, że Saboter jest strasznie nierówną grą, bo naprawdę ma ogrom... miała ogromny potencjał ta gra, żeby być jednym z najciekawszych i jednym z lepszych sandboxów, a stała się takim, no, no nie wiem, takim troszeczkę klonem Mercenaries 2, że dużo fajnych, ciekawych pomysłów, ale nie do końca zrealizowanych i nie do końca dociągniętych. Zresztą Pandemic chyba jest znane, znaczy było znane z tego, że robiło właśnie fajne patenty, ale nigdy, nigdy ich do końca nie dociągali i nie udoskonalali. Um, I powiem szczerze, że chyba wielkim też minusem jest takie, nie wiem, robienie z tej gry takiego trochę alo-alo. Jeżeli oglądaliście serial, to, to pewnie się zaśmiewaliście, chociaż znam osoby, które nie lubią tego serialu i są dziwne moim zdaniem, ale nieważne. Um, i, I w grze mamy bohatera irlandczyka, który cały czas rzuca te swoje teksty, tym swoim głupim akcentem, który po prostu w pewnym momencie już na siłę zaczyna robić. To już tak nawet słychać, że on tak na Hama zaczyna tym irlandzkim akcentem, mimo iż czasami nie musi lecieć i cały czas rzuca jakieś żarciki i żarciki są w stylu zabijecie, a później zgwałcę twoją siostrę, ale powiedz, co mogę dla ciebie zrobić, to, to się dogadamy. Tego typu. I on tak cały czas powtarza to. Szczególnie do jednego black market dealera, którego po prostu, który wygląda jak Fidel Castro, ale nieważne. A powiedz mi jeszcze, gra starcza na ile godzin? 8? A standardzik, czy trochę dłużej? Eee, no to tak, no jeżeli ktoś chce platynkę, to to jest koło 30 godzin zabawy. Eee, główny wątek to jest tak do 8 do 8 godzin, 80 może w porywach, tak mi się wydaje. No to jak ale na, na prawie... sandboxa, to taki trochę wynik dziwny, nie? Znaczy, powiem ci tak, można naprawdę całą kampanię można przebiec, to, to można szybciutko przejechać całą kampanię i nikt nie będzie z, z tym miał większych problemów, ehm, ale naprawdę gra jest, na tyle daje frajdy y, samo to bieganie po tym Paryżu, pomimo iż wygląda tragicznie ten Paryż, y, że, że, że te niszczenie tych, tych y, wież strażniczych Niemców, czy tam, czy tam zabijanie tych generałów, czy chociażby w rozszerzanie tej, tej, tego resistance na terenie Paryża może być naprawdę f, f fajną zabawą. Oczywiście jeżeli ktoś przymknie jako na te wszystkie niedociągnięcia i na fatalne wspinanie się, bo to jest naprawdę fatalne. Ja jeszcze się spytam, jak z modelem jazdy? O, model jazdy. No. <głos> Arcade pełną gębą, może tak. Ja tego nawet nie określił arcadem, to jest coś ponad arcadem. <laughs> to jest Czyli tak podobne do... Znaczy, no podobne do... No nie wiem, do Toy Story 3 na przykład, w które ostatnio grałem, to znaczy... A wsiada... może Crazy Taxi, o. Grałeś, nie? o tak, nie? Troszeczkę. Znaczy ale... może nie aż tak, ale to jest tak, że wchodzisz po prostu do... Yy takiego samochodziku, który tak naprawdę jest pudełeczkiem. E, pędzisz pudełeczkiem i rozpędzasz się dosłownie do takich prędkości, jak w Need for Speed Shift, tak więc e, nie ma to jak realistyczny model jazdy. E, Najlepsze szybciej, jest to, że twój samochodzik, takie małe, coś tam, rodzinne, potrafi przyjąć na te dwa strzały z czołgu i dalej jechać. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. To jest się w pełnym... W, Jedziemy w pełni rozpędzeni, przejechaliśmy 30 Niemców po drodze i na koniec walimy z impetem w, w ścianę jakiegoś beznamiętnego budynku i wycofujemy się i nawet nawet nam e, tam i nawet para nie leci z silnika, tak więc. Jest fan. jeżeli graliście w GTA 4 i, i po, po, podobało wam się to, że wszystko jest taki ultra realistyczny i w ogóle i że nasza postać wypada przez, przez przednią szybę, to. Saboter jest o 180 stopni w drugą stronę. A da się chociaż strzelać z samochodu, bo w mafii nie. Tylko z jednego, który ma zamontowany karabin. No właśnie. Aha, czyli z, z, z, szyby nie? Nie, nie, ale powiem szczerze, że to akurat nie jest jakimś mankamentem, dlatego że to jeżdżenie, jeżdżenie w sabotażu tylko i wyłącznie sprowadza się do tego, że jedziemy w, po prostu w miejsce, gdzie rozpoczynamy misję i to wszystko. Głównie będziemy ten, będziemy się wspinać i biegać po tym mieście, bo w, w tym tkwi cała esencja tytułu. Jakoś tak twórcy w ogóle się nie skupili na tym, na, na jeżdżeniu. Możemy co prawda tam kolekcjonować wozy, które są w tej grze, ale. No, ale nie wiem, jakoś, jakoś nie jest to co, coś, coś cudownego, ani coś do, do, do czego będziemy wracać. No, okej. Okay. No. Myślę, że wyczerpaliśmy tak. Ja od... Chyba, że jeszcze Piotrek coś chcesz dodać od siebie, co, co ci tak zapadło w pamięć w To znaczy, mi przede wszystkim zapadło w pamięć to, że niektórych rejonów nie da się odratować, co mnie bardzo zdenerwowało. Zawsze będą czarno-białe. To ci chyba teraz spoiler lekki walnąłem, no ale o. mniejsza <śmiech> o większość. I w każdym razie, no, saboteur pomimo naprawdę bardzo, bardzo wielu bugów, bo trzeba powiedzieć, że ta gra taka jest. Na przykład, nie wiem, ja nie rozumiem tego. Dla mnie, tą grę po prostu zabiło niedopracowanie, ponieważ jest moment, kiedy tam mamy też liczne cele ambient free play, czyli chodzimy, żeby niszczyć, żeby niszczyć różne wieżyczki strażnicze itd. i tak dalej. Jest moment, w którym dostajemy się, jest po prostu miejsce pod tytułem zamek, gdzie, żeby dostać się na odpowiednią wysokość, należy wejść po linie. I pandemii było o tym święcie przekonane, tylko że nie miało gdzie tej liny zaczepić, więc zawiesiło ją w powietrzu. Hmm. Jest tak, że po prostu wisi sobie tam, coś, co wygląda na prostu jakieś pudełko transformatora, które jest normalnie przytwierdzone do ściany i prawda, jak tam utrzymuje ten prąd w ryzach i on po prostu wisi w powietrzu normalnie i z niego biegnie na dach budynku. Także mamy takie historie. Natomiast no, mówię, że pomimo właśnie tych wielu bagów mi się gra podobała, ponieważ mam naturalną nienawiść do Niemców i pochwalę się, że zabiłem ich 7,5 tysiąca. Czyli taka wstępna ocena. Was. No, wstępna czyli... ocena wydaje mi się, że warto poczekać do recenzji, którą napiszę i wtedy, i wtedy wszyscy zauważy. Co, co myślę o tej grze i, i, i, i co myślę o ostatnim dziele pandemii. Okay. No nie wiem, ile, ile by Piotrek dał. Znaczy tak. ja już tego czasu pisałem Rec i dałem 7 z plusem, tylko dlatego, że właśnie podobało mi się zabijanie Niemców. To dużo. Okay. No, Było zabijanie Niemców. <laughs> Okej. Okay. No dobra. No dobra. Ja może tylko powiem, że ja a, takich zapędów aż nie mam, żeby zabijać Niemców jakoś to... To tak, to tak nam nie, nie działa hipnotyzująco w tej grze, ale... Zobaczymy w kolonii! No okej, okay, dobra. Dobra. Nie, to ja będę cię trzymał w razie czego na smyczy jakieś i coś. Czy tak. To nie pomoże. <laughs> Kaganiec? OS. <głos> OS. <głos> Nie jestem w pokoju Kaganiec, bitch <śmienicą> mów, mów do mnie po niemiecku, tak? <śmienicą> Dobra, no. jak widzicie, na koniec nam e, totalnie odwaliło, tak więc e, tym optymistycznym niemieckim, francuskim i irlandzkim akcentem kończymy podcast 12. Tak, pozdrowienia e... jeszcze dla Kaliego, który się upominał o kolejny podcast, chyba przez, przez jakiś czas, przez dwa tygodnie tak. pisał, kiedy będzie kolejny podcast, także jest teraz, słuchasz właśnie i pozdrawiamy. Tak, i to jest spe specjalnie z dedykacją dla Ciebie. E, piszcie oczywiście swoje komentarze, opinie, Porady, może też. Propozycje e... tematów, bo troszkę tak tem... z tematami mamy problemy. Zawsze przed nagraniem. No właśnie, zawsze tak się zastanawiamy. 10 godzin. E... No i tyle chyba. Jeżeli o, chcielibyście chyba. coś usłyszeć, chcielibyście, żebyśmy coś zmienili też w serwisie, to piszcie. W serwisie, pewno... serwisie, już tutaj pan, pan redaktor. Będzie chodzić z tym prespasem z gejskową po mieście. Patrzcie, jestem redaktorem. No, tak to będzie wyglądało. Rok, ja rok, wiem, rok. że tak będę robił. Rok jeszcze okay. potem będę chodził tak po, po Teon, po Warszawie. I tak Podejrzewam, że przekreślę to 0 i napiszę 11 i się wepnąć w przyszłym roku. <laughs> Na pewno się uda. E, no, no, tak czy siak, e, no nic. Pozdrawiamy chyba. Pozdrawiamy i zapraszamy do shortcastów. Mamy nadzieję, że uda nam tak się jest. je wznowić. O właśnie. Mamy, trzymamy kciuki za nasze shortcasty. Aha. Tak. No dobra. No. To w takim no to okay. razie hej. Pa, pa. pa.